Realpolish.pl, Your Polish Language Online Resource. Witam, słuchacie podcastu Realpolish.pl. Dzisiejsza audycja ma tytuł Jak uczę się hiszpańskiego? Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Cześć, witajcie. Cieszę się, że słuchacie moje podcasty. Oczywiście to jest podcast o języku polskim, dlatego mówię do Was po polsku. Ale tym razem chcę pokazać Wam jak ja uczę się języka hiszpańskiego. Myślę, że wszyscy tutaj razem jesteśmy zainteresowani nauką języków obcych, a zasady nauki wszystkich języków są takie same. Dlatego chcę się z wami podzielić moimi doświadczeniami zdobytymi podczas Nauki języka hiszpańskiego Od roku uczę się hiszpańskiego Oczywiście nie chodzę do szkoły Tylko uczę się na własną rękę Czyli samemu Język hiszpański bardzo mi się zawsze podobał I postanowiłem, że nauczę się hiszpańskiego Chciałem rozumieć co ludzie mówią po hiszpańsku Chcę poznać kulturę hiszpańską, kulturę latynoską, kulturę południowej Ameryki. Bardzo chciałbym mówić płynnie po hiszpańsku. Jeszcze rok temu nie potrafiłem powiedzieć ani jednego słowa po hiszpańsku, i oczywiście nic nie rozumiałem. Zacząłem szukać materiałów po hiszpańsku. Szukałem Filmików na YouTube, szukałem podcastów, kupiłem sobie kurs Asimil, hiszpański łatwo i przyjemnie. Na początku to była dla mnie wspaniała pomoc. Jednak mm, przerwałem słuchanie i nie skończyłem jeszcze całego kursu. Może kiedyś do niego wrócę. Codziennie jednak słuchałem czegoś po hiszpańsku. Trochę rozumiałem, jednak więcej nie rozumiałem. Zauważyłem, że z upływem czasu rozumiem coraz więcej. Ale myślę, że teraz nadal mój poziom jest bardzo niski. Myślę, że wielu z Was mówi po polsku dużo lepiej niż ja po hiszpańsku. Chciałem przyspieszyć swoją naukę hiszpańskiego. Chciałem Uczyć się szybciej. Pomyślałem, gdybym miał łatwe historyjki z pytaniami i odpowiedziami po hiszpańsku. I właśnie teraz mam wspaniałą okazję uczyć się hiszpańskiego z moich historyjek. Mój przyjaciel Eduardo, który sam uczy się polskiego z moich historyjek, zechciał mi pomóc i tłumaczy historyki. Z polskiego na hiszpański Eduardo nagrywa mi historyjki Nagrywa pytania i odpowiedzi Mam więc Daily Spanish Stories Mogę ich słuchać codziennie Mogę odpowiadać na pytania na głos Bardzo się z tego cieszę I chciałbym, żebyście mogli zobaczyć jak to działa Mam nadzieję, że będzie to dla was Ciekawe i motywujące Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, jak ja używam pytań i odpowiedzi. Dlatego postanowiłem co jakiś czas nagrywać filmik, jak ja uczę się hiszpańskiego. Te filmiki będą dla mnie również dobrą motywacją, żeby codziennie słuchać historyjek po hiszpańsku. Nagrałem właśnie pierwszy filmik, z pierwszą historyjką tych, którzy słuchają przez iTunes, a są ciekawi, zapraszam na moją stronę lub na mój kanał YouTube. Tam można obejrzeć ten filmik. Na koniec opowiem Wam jeszcze, jak korzystam z historyjek, jak ich używam. Gdy zaczynam nową historyjkę, wtedy najpierw słucham jej wiele razy. Czasami powtarzam na głos, zaraz po tym jak usłyszę co mówi Eduardo. Zresztą zobaczycie to na filmiku. Słucham tak długo, aż zrozumiem wszystkie słowa. Jak już wiem co oznacza każde słówko, Rozumiem słowa, rozumiem historyjkę, ale na razie nie potrafię jej samemu opowiedzieć. Nie staram się jej zapamiętać. Na razie rozumiem ją biernie. Nie potrafię opowiedzieć, ale rozumiem o co w niej chodzi. Rozumiem każde słowo. Potem zaczynam słuchać pytań i odpowiedzi. Staram się odpowiadać na pytania i powtarzać każde usłyszane zdanie Robię to w każdym wolnym momencie, gdy tylko mam czas Robię to jadąc samochodem, jadąc autobusem albo na spacerze z psem Po pewnym czasie potrafię już szybko odpowiadać na pytania w głowie zostają mi pewne zwroty, zdania i słowa, ale nadal nie staram się niczego zapamiętywać. Po prostu to, co zostanie mi w głowie, to dobrze. Jeśli zapamiętam, świetnie. Jeśli nie, to trudno. Słowa i tak powtarzają się w miarę słuchania historyjek, więc te najważniejsze słowa na pewno Kiedyś zapamiętam. historiek jest aż 70, więc na pewno po pewnym czasie będę je dobrze pamiętał. Będę te najważniejsze słowa dobrze pamiętał. Oprócz tych historyjek nadal słucham podcasty po hiszpańsku i oglądam filmiki na YouTube. Nie tylko słucham historyjek, nie tylko odpowiadam na pytania. Moi drodzy, jeśli macie czas i chęci, proszę nagrajcie filmiki, jak uczycie się języków obcych, jak uczycie się języka polskiego. Myślę, że nawzajem możemy się dużo nauczyć, a co najważniejsze możemy dać sobie motywację do nauki. Właśnie dlatego robię taki podcast. Dlatego pokazuję wam jak ja uczę się hiszpańskiego, bo myślę, że to dobra motywacja dla was do nauki polskiego. Wiem, że na początku wszyscy mamy dużą motywację, niektórzy kupują moje historyjki, ale po kilku tygodniach przestają ich słuchać, bo nie mają silnej motywacji. Nasza motywacja jest bardzo ważna, ponieważ bez niej nie robimy tego, co powinniśmy, aby nauczyć się języka. Nie ćwiczymy, nie słuchamy. W rzeczywistości upływa czas, a my nie umiemy niczego nowego. A nawet zapominamy często tego, czego się nauczyliśmy. Zatem czekam na wasze filmiki. Pokażcie wszystkim, jak uczycie się języka polskiego. Nie bójcie się błędów Wszyscy robimy błędy Przecież dopiero się uczymy Czasami piszecie do mnie Że wstydzicie się komentować Bo robicie błędy po polsku Moi drodzy Przecież Gdybyście nie robili błędów I mówili doskonale po polsku To Nie słuchalibyście Moich podcastów Nie używalibyście Moich historiek. Prawda? Dobrze. Jeśli podoba się wam mój pomysł, napiszcie komentarz na mojej stronie albo na Facebooku. A tych, którzy mówią po hiszpańsku, proszę o uwagi i o pomoc. Powiedzcie, co powiedziałem dobrze, co powiedziałem źle. Po prostu proszę skomentujcie mój filmik. Na dziś to już wszystko. Zapraszam Was na filmik. Obejrzyjcie filmik, jak ja uczę się hiszpańskiego z historyjek. Zapraszam Was również do obejrzenia drugiego filmiku, który nagrałem po hiszpańsku i w którym przedstawiam się krótko po hiszpańsku. Jeśli macie chęć, zobaczcie również ten filmik. W tym filmiku robię mnóstwo błędów, Myślę, że w każdym zdaniu jest ich przynajmniej kilka Ale to była dla mnie świetna zabawa i świetny trening Świetna możliwość przełamania bariery i spróbowania mówienia w obcym języku Jeśli macie chęć, zróbcie też taki filmik po polsku Przedstawcie się po polsku, nie bójcie się, zobaczcie nic się złego nie stało, zrobiłem mnóstwo błędów, ale nikt mnie za to nie wsadził do więzienia. Zróbcie proszę swoje filmiki po polsku i oczywiście przyślijcie do mnie link, bo z przyjemnością je obejrzę. Okej, okay, myślę, że to już naprawdę koniec tego podcastu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Do usłyszenia następnym razem, pa, pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.